You <laughs> Jeszcze musimy nagrać numer w opaleniu na ulicy, żeby nasi przeciwnicy zrozumieli, że to prawda. Wy nieładna, nie przeproszę, że moja gadka jest dosadna. Niech się wcydzą ci co kłamią, ci co tuszują, a chyba na nich spłynie, czemu oszukują, mi to? Każda ekipa, jaką znam, przepuszcza przez we płuca, codziennie prawie gram, gdy imprezka. Ej, nie ma limitu, bezki kitu szpital interesuje, ja brak z trochę wstydu, bo politycy nas pierdolą, społeczeństwo nic nie widzi. Ćpun to Ćpun i każdy się brzydzi. jeżesz, przegrywasz, oni nas stresują, ale nic, nic innego. Nie ja oferują, który zbierasz ma, który poseł czy minister To pewnie tak działa ten system Co za hałas w mojej głowie, co za sedno osiedla waszego kraju to dla mnie getto już wszystko mi jedno, znany po raz wtóry i to na pewno, na pewno kto naprawdę robi na tym duży szmal? na pewno nie dealer, którego firany to stal ani nie ten Pietro wyżej, to ludzie, których nie ma chroni ich immunitet, diabelska ściema kto naprawdę robi na tym duży szmal? na pewno nie dealer, którego firany to stal ani nie ten Pietro wyżej, to ludzie, których nie ma chroni ich immunitet, diabelska ściema ściema wszystko ściema ściema co nielegalne, jest bardziej opłacalne Jesteśmy sami za zdaniem kumpel mówi ma nachta na szanu, ma choroba na to katarakta nie ni faktach, nic nic nie widzę, a spontaczka zbiera małe worki i w kątki i Oni Bo Oni to, na to na zalegalizują, ruchu. bo co im z tym ukoło ławki? Jakiś pomysłek ojczyźnie i jubst du Jego żona otworzy kowisza obieczko kłopot, nic zysko, nie do zatrzymania jak błogosławiony hip-hop Ale póki to pakują swe kieszeni, tak długo ja się da, da Bo tym wyjdzie na ja sprawa, jakaś hiperafera Holandia albo Azja i wszystko jest jasne Tak to wygląda, ja nie zgasnę. To naprawdę robi na tym duży szmal Na pewno nie dealer, którego firany to stal Ani nie ten piętro wyżej To ludzie, których nie ma Chroni ich immunitet, diabelska ściema To naprawdę robi na tym duży szmal Na pewno nie dealer, którego firany to stal Ani nie ten piętro wyżej To ludzie, których nie ma Chroni ich immunitet, diabelska ściema Ściema Ściema zalegaliśmy, ściem Zalegali ściemy.